Aleluja, aleluja. Aleluja, alleluja, alleluja. Nabierzcie ducha i podnieście głowę, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Alleluja. z Wami i z Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Tobie, Jezus powiedział do swoich uczniów, jak działo się za dni Nowego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia kiedy Noe wszedł do Arki, a przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota, jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz, ognia i siarki i wygubił wszystkich. Tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać. A kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Miejcie w pamięci żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je. A kto je straci, zachowa je. Powiadam wam, tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem mleć na żarna. Jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Pytali go, gdzie panie? On im odpowiedział: Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, bardzo gorąco Was witam i dziękuję za zaproszenie na te rekolekcje. Tak z tego, co pamiętam, to Alicja już tam parę razy szturmowała, abyśmy się wspólnie spotkali i, i gdzieś coś pomyśleli o jakichś rekolekcjach. No i przyszedł ten czas, że się udało i jestem Panu Bogu wdzięczny, że właśnie w tej wspólnocie tutaj możemy wspólnie te rekolekcje przeżywać. I rzeczywiście tak patrząc w ogóle na to, nad czym chcemy się pochylić, również temat tych rekolekcji Potęga Miłości w ósmym i dziewiątym kroku, to może gdzieś tak nawet pobudza do tego, jak można krzywdę połączyć z miłością. A okazuje się, że można, bo rzeczywiście to, co jest bardzo ważne gdzieś w przeżywaniu tej krzywdy, która gdzieś tam się pojawia, to to, żeby patrzeć troszeczkę dalej. Żeby nie zatrzymywać się na samej krzywdzie jako takiej. My o tym będziemy mówić. Ponieważ z krzywdy w pewnym momencie możemy sobie zrobić bożka, któremu będziemy kadzić, że ho, ho, ho. Tylko patrzeć troszeczkę dalej. Co to, co, to, co się we mnie dzieje, pokazuje mi, o mojej kondycji duchowej, o moim rozwoju wewnętrznym, na ile rzeczywiście jestem uważny na to, co się we mnie dzieje, na ile rzeczywiście też patrzę, jakimi wartościami żyję. Bo rzeczywiście, tak jak tutaj już prawdopodobnie chyba wszyscy przeszli kroki, no to widzimy, że tym największym krzywdzicielem w stosunku do nas samych jesteśmy my, ponieważ rzeczywiście chociażby ta interpretacja tego, co przeżywamy, nasze dziwne oczekiwania, różnego rodzaju sytuacje, gdzie na przykład często kierujemy się emocjami, mocnymi emocjami, sprawiają, że nagle uderzam sam w siebie. I pomimo tego, że to mi się wydaje, że jestem krzywdzony, to tak naprawdę ja sam siebie krzywdzę. Ale o tym będziemy jeszcze mówić, więc nie będę wyprzedzał. Moi drodzy, dalej gdzieś tam patrząc, tak troszeczkę szerzej, pamiętajmy, że pomimo tego, że tych krzywd jest bardzo dużo, tych rodzajów krzywd, które sobie wyrządzamy, to... Bóg nas nigdy nie zostawia samymi sobie. To nie jest tak, że coś dzieje się złego w moim życiu i ja już jestem skazany sam na siebie. Nie. Ponieważ to właśnie tam, gdzie jest ból i cierpienie, tam znajdziemy Pana Boga. Bo On tak bardzo nas kocha, że nigdy nie zostawia nas samymi sobie. I pomimo tego, że nieraz właśnie ta krzywda i ból, lęk powodują, że my mamy takie trochę inne patrzenie i nie widzimy tej obecności Pana Boga, to nie zmienia to faktu, że On jest. I myślę, że znacie taką historię. Ona dosyć często jest gdzieś tam przedstawiana w różnego rodzaju kazaniach, konferencjach i tak dalej. Ona dla mnie jest bardzo wymowna. Kto zna, to przypomnę, kto nie, no to posłuchajcie. To jest bodajże w formie takiego listu do Pana Boga spisana, a mianowicie, że po śmierci człowieka człowiek spotyka się z Panem Bogiem i Pan Bóg przedstawia mu jego życie w formie właśnie takiej pięknej plaży, po której właśnie są odbite stopy dwóch osób. I rzeczywiście... Pan Bóg Jezus mówi, że jedne stopy są Twoje, jedne są moje. I ten człowieczek tak śledząc swoje życie mówi, widzisz Panie Jezu, wtedy, kiedy było mi najtrudniej, są odbite tylko jedne stopy. Nie było Cię, nie wspierałeś mnie. I wtedy Pan Jezus mówi do niego tak, wiesz, wtedy, kiedy było Ci najtrudniej, nie byłeś w stanie iść o własnych siłach. Dlatego brałem Cię na swoje ramiona i widzisz odbicie tylko jednych stóp. I rzeczywiście tak jest, moi drodzy. Nie wiem, jakie jest wasze doświadczenie, bo nieraz trzeba po prostu tą krzywdę przeżyć, żeby to zobaczyć, że Pan Jezus nas niesie na swoich ramionach. Bo nieraz, kiedy tą krzywdę przeżywamy, jesteśmy w trakcie, mówię, nasze spojrzenie jest wtedy całkiem inne. Ale to nie oznacza, że Bóg nie szaleje za nami z miłości. On zrobi wszystko, żebyśmy byli szczęśliwi. Pomimo tego, że może na dzisiaj tego nie widzę, ponieważ ból jest tak mocny, ale to nie zmienia faktu, że Bóg szaleje na moim punkcie. Może to dziwnie brzmi, ale zapiszcie sobie gdzieś to w sercu, bo to jest rzeczywiście bardzo ważne, że Bóg jest w stanie wszystko zrobić, aby nas uszczęśliwić. Dowodem jest chociażby to, że oddał swojego syna na ofiarę na ołtarzu krzyża. I tym będziemy się zajmować przez te dni, które są nam dane i chcemy się temu przyjrzeć, aby lepiej przeżywać to, co nas zaskakuje. Również, abyśmy umieli rzeczywiście wyciągać z doświadczenia krzywdy dobro. I to może znów dziwnie brzmi, ale tak jest. Ja z tej krzywdy, której doświadczam, mogę wyciągnąć wielkie dobro. Moi drodzy, tak w ramach jeszcze takiego wstępu chciałbym troszeczkę powiedzieć o moim doświadczeniu, bo... Jeszcze raz odwołam się do tego, że wszyscy są tutaj po krokach, tak? Wszyscy. Dobrze, więc chciałbym też odnieść się do mojej drogi krokowej, ponieważ ona już ile? 10 lat. Tak, Alicja? No, 9. Patrzę na Alicję, bo razem byśmy zaczynali, co prawda byliśmy w dwóch grupach, ale, ale historia krokowa zaczyna, zaczynaliśmy wspólnie, a ja zawsze z datami mam... Trudności, problemy, więc wolę gdzieś tam się trochę posiłkować. Tak 9 lat, chyba już ponad 9 lat, jak rozpoczęliśmy tą naszą drogę krokową. E, I powiem Wam, że ja osobiście, e, no właśnie, też zrobię taką wycieczkę do Sycharu. Kiedy przyszedłem do Chodyszewa, tam jest sanktuarium Matki Bożej Pojednania Królowej Podlasia, moim takim wielkim pragnieniem było, aby utworzyć ognisko Sychar. E, to było mój pierwszy cel który mi przyświecał, kiedy przyszedłem do Chodyszewa. Sychar poznałem z racji tego, że, że ksiądz Jan Pałyga był moim współbratem. Mówię był, bo, bo, bo niedawno zmarł w tym roku. Więc on dużo opowiadał na temat Seharu, A z racji tego, że miałem możliwość się z nim spotykać, on też do Chodyszewa przyjeżdżał. Zresztą w czasach seminaryjnych też mieliśmy organizowane różnego rodzaju spotkania z księdzem Janem. Więc on opowiadał o Sycharze i bardzo mnie ta grupa interesowała chociażby z tego powodu, że moją też gdzieś tam historię pracy z małżeństwami i rodzinami rozpocząłem w drugiej mojej parafii, a mianowicie w Czarnej, jest to diecezja radomska niedaleko Końskich i tam prowadziłem domowy kościół. Przez cztery lata prowadziłem domowy kościół. I tam również spotkałem się z różnego rodzaju problemami i trudnościami, które się pojawiały. No i wtedy gdzieś tak przychodziła mi na myśl właśnie postać księdza Jana, który o tym sycharze dużo mówił. I kiedy przyszedłem do tego sanktuarium Matki Bożej Pojednania, to tak ciekawe, pierwsze matka, w ogóle pierwsza moja gdzieś tam historia jako kapłana rozpoczęła się na krzeptówkach u Matki Bożej Fatimskiej, później Matka Boża wychowawczyni właśnie w Czarnej. Śmieją się, że nie wychowała mnie, więc niestety musiałem pójść pod te skrzydła Matki Bożej pojednania. Więc, więc cały czas ta Matka Boża gdzieś mi towarzyszy. Ale od razu przyszła taka myśl, tak, że skoro Matka Boża pojednania, to piękne miejsce, aby rzeczywiście pomagać małżeństwom i rodzinom. A też to, co doświadczaliśmy i na co uwrażliwiał nas ksiądz Jan, ponieważ on tam przyjeżdża jako tak zwany wakacyjny pustelnik, to właśnie mówił, że przychodzi bardzo dużo małżeństw, które mają różnego rodzaju doświadczenia, czy to uzależnieniowe, przemocowe, czy kryzysowe. Jak on gdzieś tam wyjeżdżał z Chodyszewa, tak z reguły we wrześniu, to zawsze jakoś tam w spadku zostawią mi jakieś małżeństwa, czy pojedyncze osoby, które potrzebowały jakiegoś tam prowadzenia czy towarzyszenia. I tak się jakoś wspinałem, żeby ten Sychar powstał. Zresztą niektórzy z Sycharu z Warszawy przyjeżdżali, zastanawialiśmy się, co to zrobić i zawsze mi mówili tak, no znajdź sobie Sycharka, czyli świeckiego, to będziesz miał grupę, nie? No i nigdy tego Sycharka nie można było znaleźć, bo do kogo nie uderzałem, to każdy z przerażeniem nie dziękuję. Ja w to nie wchodzę. Więc rzeczywiście no, ten sychar jakoś nie za bardzo wychodził, więc rozpoczęliśmy mitingi 12 kroków. Nie warsztaty, tylko formę mitingową i to fajnie gdzieś tam zafunkcjonowało. Przychodziło na początku sporo osób, ale z czasem też te osoby gdzieś tam wyskakiwały no i rozpoczęliśmy, że tak powiem, pracę od początku, czyli od zera. I wtedy Jacek Racieński zaproponował mi, mówi, słuchaj, może byś ty te warsztaty w ogóle poprowadził, byś spróbował tak, żeby te, te, te warsztaty jakoś tam zafunkcjonowały w tej rzeczywistości podlaskiej. No ja mówię, wiesz, no z chęcią. I od razu Jacek mówi, dobra, ale musisz sam przejść warsztaty. No ja mówię, wiesz, no do Warszawy nie będę dojeżdżał, bo trochę daleko przełożony na pewno mnie nie puści. A on do mnie mówi, ale wiesz co? W białym stoku się rozpoczynają. No i rad nie rad. Rzeczywiście gdzieś na tą drogę warsztatową wszedłem i powiem wam, że na samym początku tak patrzyłem się, przyglądałem i przez pierwsze trzy kroki powtarzałem sobie w duchu, co ja tutaj robię. Patrzę na tych ludzi, mówię: kurczę, przychodzą z konkretnymi problemami, a przecież ja nie mam żadnych problemów. No ale to, co mnie trzymało, to właśnie fakt, że zaproponowano mi, że będę te warsztaty prowadził. I tak naprawdę krok czwarty stał się dla mnie takim krokiem bardzo przełomowym, bo to, co uważałem za moją największą cnotę, okazało się, że to jest moja największa trudność i porażka. A mianowicie perfekcjonizm. Ja zawsze odbierałem, że ten perfekcjonizm, którego bardzo w sobie pielęgnowałem, że to jest moja największa cnota. Kroki pokazały mi, że ten perfekcjonizm najbardziej mnie niszczy. Właśnie chociażby z tego powodu, że skupiając się na szczegółach, na jakichś detalach, koło nosa przechodzą mi bardzo ważne rzeczy. I rzeczywiście ja już w pewnym momencie doszedłem do czegoś takiego, że jakaś drobna rzecz, tutaj podam przykład, mieliśmy kiedyś takie nabożeństwo do świętego Józefa, tam zaprosiliśmy ojców, tak, wszystko było pięknie, ładnie, tych ojców przyjechało sporo, tak, i nagle w pewnym momencie ja sobie przypomniałem, że zakupiliśmy takie obrazki ze świętym Józefem i te obrazki nie zostały rozdane tym Panom. I słuchajcie, już nie widziałem, ilu ich było, jak to nabożeństwo przebiegło, że wszyscy są zadowoleni, tylko mnie cały czas waliło, że zawaliłem. Zawaliłem, bo nie rozdałem tych obrazków. Słuchajcie, ze dwa dni nie mogłem w ogóle spać, wszedłem w taką panikę, nie? bo co sobie przełożono o mnie pomyśli, bo to strata, bo to, bo tamto, bo wam to i popatrzcie się, głupota, bo to, to, to, to jakieś tam obrazki, zresztą, które mam po dzisiejszy u siebie. To jest taka pamiątka, która mi przypomina o tym moim perfekcjonizmie, ale no właśnie, taka drobna rzecz, która przysłoniła mi wszystko, co było ważniejsze. Właśnie to, że przyszli, że się modlili, że rzeczywiście zawierzyli się świętemu Józefowi, a we mnie te obrazki bardzo długo, długo, długo pracowały. To jest jeden z przykładów. Ale rzeczywiście, kiedy zaczynałem to odkrywać na tym czwartym kroku, przyglądałem się temu, no to podziękowałem Panu Bogu, że na te kroki trafiłem i to nie jest tak, że ja żadnych problemów nie mam. I już do końca kroków, które przeżywałem, przeżywałem właśnie z tym tematem perfekcjonizmu, z którego wychodzę po dzień dzisiejszy. Bo pomimo tego, że te warsztaty już skończyliśmy tam powiedzmy 8-7 lat temu, to nie znaczy, że ja już jestem zdrowy od tego mojego perfekcjonizmu, że Czasami mi się czkawką ten perfekcjonizm odbija, ale moi drodzy, to co mogę powiedzieć, że dzięki tej łasce, którą dał mi Pan Bóg właśnie w warsztatach, ja ten perfekcjonizm i te moje nawroty przeżywam już całkiem inaczej. Chociażby no właśnie z tą moją świadomością, że tak nie muszę, że rzeczywiście mogę zrobić stop i powiedzieć, ja w to nie wchodzę, bo nie o to chodzi. I, i to jest dla mnie bardzo ważne. I rzeczywiście, kiedy ja już kończyłem te kroki, warsztaty swoje, zaproponowano mi, żebym prowadził warsztaty w Białej Podlaskiej. Na samym początku nie za bardzo chciałem się zgodzić, bo, bo tak trochę mnie to przerażało i odległości i w ogóle tak cały czas Jackowi mówiłem, te słuchaj, ja jeszcze nie skończyłem, ja jak skończę, to mogę gdzieś tam w to wejść, nie? No ale on zaczął tam, prawda, naciskać, naciskać, no i ostatecznie się zgodziłem i też nie żałuję, ponieważ ten czas, który spędzam w Białej Podlaskiej, ponieważ po dzień dzisiejszy prowadzę tam kroki, powiem wam, że dla mnie też był taki bardzo, bardzo rozwojowy i jest cały czas, bo dla mnie każde warsztaty, które prowadzę są przeżywane również przeze mnie. I Pomimo tego, że dwa obroty już przeszedłem warsztatów, to tak patrząc właśnie na te grupy, które prowadziłem, to tak się śmieję, że tych obrotów to już przeżyłem ileś tam, ponieważ każdy warsztat, który gdzieś tam prowadzę, on we mnie również uruchamia różnego rodzaju tam gdzieś rzeczy, które są jeszcze do przepracowania, ponieważ grupa jest dla mnie zwierciadłem, w którym mogę się przeglądać. To jak grupa pracuje, mówiąc o, o swoich problemach, trudnościach, o swoich zlotach i upadkach, bardzo często właśnie to sprawia, że robię sobie refleksję nad samym sobą i też razem z grupą e, pracuje. Bo tak naprawdę rola prowadzącego to jest towarzyszenie tym osobom, a nie to, że ja teraz przeszedłem do obroty i już wszystkie rozumy pozjadałem. Nie powiem Wam, że bardzo często staję właśnie w tej postawie pokory i, i patrzę, jak Pan Bóg niesamowicie prowadzi, jak Pan Bóg niesamowicie kształtuje to wszystko, co, co jest we mnie. I dalej, moi drodzy, ta, ta, ta przygoda z krokami, to co, co dla mnie też gdzieś tam bardzo ważne jest też takie stanięcie w pokorze, a mianowicie, kiedy skończyłem ten pierwszy obrót, ja słyszałem, że niektórzy robili drugi obrót, trzeci obrót. I zawsze tak się śmiałem z tego, bo mówię tak, macie kapitalne narzędzie, a wam się zachciewa jakiś drugi obrotów. Korzystajcie z tego narzędzia, tak? a nie wy tam wymyślacie, że drugi czy trzeci obrót. No i dobrze, okej, okay, tam gdzieś niektórzy tak patrzyli ze zdziwieniem, ale znów Jacek Racieński cały czas mnie gdzieś tam dopingował do tego, słuchaj, przejść drugi obrót. Ja do niego wprost mówię, Jacek, daj spokój, dla mnie to jest bez sensu. I w sumie mój taki przyjaciel, też krokowiec, kiedyś wybraliśmy się razem w Bieszczady i on akurat był na drugim obrocie i tak bardzo spontanicznie, nie to, że, że w jakiś sposób tam na siłę żeśmy ten temat drążyli, ale zaczął opowiadać o swoim doświadczeniu drugiego obrotu. Jak zacząłem słuchać, to powiem, że byłem pod wielkim wrażeniem. I myślę, kurczę, no rzeczywiście, no to narzędzie jest, ale to drugie takie prowadzenie, towarzyszenie sprawia, że ja to mogę głębiej przeżyć i przerobić. I rzeczywiście, moi drodzy, ja podjąłem ten drugi, drugi obieg warsztatów i powiem wam, że dla mnie to było takie niesamowite, ponieważ Pan Bóg przeprowadził mnie przez inne doświadczenie też, które przeżywałem w sobie, a mianowicie przeżywanie doświadczenia ojcostwa. A mianowicie to, co gdzieś tam zauważyłem właśnie pod wpływem tego drugiego obrotu, że miałem dosyć duże problemy w przyjęciu mojego ojca ziemskiego z racji tego, że ja byłem dla niego trochę rozczarowany. Dlaczego? Ponieważ mam starszego brata i miała być dziewczynka. No i tej dziewczynki nie było więc ja dla, dla mojego taty byłem takim rozczarowaniem, że tej dziewczyny nie ma. I rzeczywiście tak jak się przyglądałem na przykład relacjom mojego brata i taty, kapitalne mają po dzień dzisiejszy. A ja to zawsze gdzieś tam byłem z boku, zawsze gdzieś tam bardziej przy mamie, czy też to, za co dziękuję Panu Bogu, że miałem wspaniałego dziadka które rzeczywiście no, wprowadzał mnie no, właśnie w te różnego rodzaju tajniki bycia mężczyzną, że tak sobie to nazwę. Dla mnie dziadek był po prostu kimś niesamowitym, na a, kogo zawsze mogłem liczyć. I ten drugi obrót pozwolił, pozwolił mi odkryć mojego ojca na nowo. Co więcej, ja też zauważyłem w trakcie tych, tego drugiego obrotu, jak bardzo mocno, Obraz Ojca Ziemskiego nałożył mi się na obraz Pana Boga. Bo tak jak ja zawsze miałem takie moje gdzieś tam patrzenie na mojego tatę, że to taki gościu, który jest, wiem, że on jest, wiem, że on troszczy się o moje gdzieś te potrzeby, powiedzmy, materialne, ale on jest gdzieś w piwnicy, bo to jest jego królestwo. Że on sobie siedzi w tej piwnicy i tak naprawdę jego w ogóle nie interesuje to, co ja robię? Moje sukcesy czy porażki? Nie, on tam gdzieś przychodził. Cześć, cześć. I tyle. Nic więcej. I nagle zauważyłem, że ja Pana Boga tak samo odbieram. Wiem, że On jest, że On zapewnia mi te różne jakieś tam rzeczy, ale On sobie siedzi tam gdzieś na tej chmurce i tak naprawdę guzik go obchodzi to, co ja robię i ja cały czas, co muszę robić? Zasługiwać. Dokładnie. Tak jak zasługiwałem na uwagę u mojego taty, tak samo dziko zasługiwałem u Pana Boga, bo to, bo tamto, bo, bo jakieś akcje, bo oazy, bo ministranci, później w seminarium jedna grupa, druga, trzecia, e, różnego rodzaju akcje, wyjazdy i tak dalej, bo myślałem, że w ten sposób zwrócę uwagę Pana Boga na siebie. I ten drugi obrót właśnie pokazał mi bardzo mocno, że to tak nie jest. Że to jest mój obraz, który sobie wytworzyłem. Zarówno mojego ojca ziemskiego, a przez to ojca niebieskiego. I powiem, że dla mnie to było takie niesamowite odkrywanie tego ojcostwa i, i nawet kiedy zacząłem przeprowadzać jedną, drugą rozmowę z moim tatą, to zauważyłem, że to bardzo w porządku człowiek. Co więcej, dla mnie to był taki moment przełomowy, już prawie kroki się kończyły, jak przyjechałem na wakacje, i zauważyłem tego mojego tatę, który w końcu wylazł z tej piwnicy. Że nagle siedzimy przy stole, nagle rozmawiamy, albo ja schodzę do piwnicy. I tam rozmawiamy. Mamy wspólne tematy, możemy porozmawiać, możemy i pożartować, i porozmawiać o poważnych tematach. I w tym momencie też zauważyłem, że moje takie doświadczenie Pana Boga było również takie, że przestałem zasługiwać. Ja zrozumiałem bardzo mocno, nie tyle zrozumiałem, bo to rozumieć, to rozumiałem już dawno w seminarium mi to w końcu wtłaczali do głowy, ale zacząłem doświadczać i przeżywać, że Bóg mnie kocha takim, jakim jestem i w żaden sposób nie muszę u Niego zasługiwać. I to dla mnie było po prostu takie fenomenalne, wspaniałe. I powiem wam, że to, co gdzieś za każdym razem też staram się właśnie wchodzić w dwunaste kroki, świadczyć o krokach, że dla mnie to jest takie niesamowite narzędzie, które daje Pan Bóg właśnie na XXI wiek. Bo zwróćcie uwagę, że dzisiaj niejednokrotnie bardzo trudno jest dotrzeć do człowieka z dobrą nowiną. Że w dobie tej komunikacji internetowej, telewizyjnej, telefonicznej, radiowej, różnych czasopism i tak dalej, bardzo trudno jest się przebić z dobrą nowiną. Świat daje tyle różnego rodzaju rozwiązań, począwszy od głupkowatych seriali, bo niestety, słuchajcie, niektórzy opierają się i żyją w oparciu o serial, skończywszy właśnie na różnego rodzaju poradach internetowych, tak, bo, bo dzisiaj mamy mnóstwo pseudoterapeutów i psychologów, którzy dadzą wam rozwiązanie, na każdy problem, tylko szkoda, że to rozwiązanie bardziej boli niż pomaga. I rzeczywiście te kroki są takim narzędziem, które daje Pan Bóg, którym wiele osób po prostu odnajduje siebie, odnajduje Pana Boga i odnajduje drugiego człowieka. Dlatego to, co mówię, często powtarzam, tak, że dla mnie kroki to jest Ewangelia przełożona na życie. I za to Panu Bogu dziękuję. Za to Panu Bogu dziękuję, że daję to narzędzie, bo już trochę tym grupom towarzyszyłem, staram się na ile mogę, na ile mi też obowiązki pozwalają towarzyszyć tym, którzy gdzieś tam przeżyli, czy przeżywają kroki, czy zachęcać do kroków, ale również to, co zauważyłem, że w mojej pracy, bo tak na co dzień to z, z, pracuję z rodzinami i z osobami uzależnionymi, bardzo mocno pomagają mi te kroki, to narzędzie w pracy z innymi. Że to, co też zauważyłem gdzieś tam ileś lat do tyłu, no właśnie, taka, taka moja ewangelizacja polegała na tym, że wciskanie tego Pana Boga na siłę wszędzie gdzie się tylko da. Tak? A to, co zacząłem doświadczać przede wszystkim w pracy z osobami uzależnionymi, że te osoby tak często są poranione doświadczeniem Pana Boga, że oni od Panu Bogu nie chcą słuchać w ogóle. Oni wręcz mają taką złość na Pana Boga, że są w takim momencie swojego życia i w takim doświadczeniu. I bardzo często to Pan Bóg jest obwiniany o to, co się dzieje w ich życiu. I kroki pozwoliły mi mówić o Panu Bogu inaczej. Że cały czas mówię o Panu Bogu, nie używając sformułowania Bóg. Dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście ta płaszczyzna, że tak powiem, porozumienia się Pojawia, to wtedy zaczynam nazywać rzeczy po imieniu, czyli mówię to od Boga. I wtedy osoba jest gotowa to przyjąć. I to jest dla mnie też takie fenomenalne, niesamowite, bo też tak patrzę dla mnie też taką patronką i, i często się do niej odwołuję, jest właśnie święta matka Teresa z Kalkuty, która tak robiła, gdzie wchodząc w pomocowość, ona nigdy nie wchodziła z hasłem tak Bóg Cię kocha bo zdawała sobie sprawę, że idzie do różnych ludzi. I dopiero wtedy, kiedy ktoś pytał, dlaczego to robisz, mówiła, dlatego, że widzę w tobie Chrystusa. A kim jest Chrystus? I wtedy się zaczynało. Dlatego, moi drodzy, dziękuję Panu Bogu za to doświadczenie kroków. Chętnie się nim dzielę. Chętnie o tym mówię, ponieważ dla mnie to cały czas jest nowe i świeże. I tak już kończąc, Wrócę do tego Sycharu, a mianowicie rzeczywiście kiedy te, te, to moje doświadczenie krokowe szło coraz bardziej w głąb, poznałem naszą liderkę Beatę, która też przyszła na kroki. I, I ona gdzieś tam właśnie, kiedy żeśmy rozmawiali, myśmy się troszeczkę wcześniej spotkali jeszcze zanim ona rozpoczęła kroki, ponieważ też przeżywała ten swój kryzys małżeński bardzo mocno, no, i, i gdzieś tam znalazła się u mnie, tam zaczęliśmy rozmawiać, tak. I ona mówi, że jeździ do Białego Stoku na Sychar. Ja, taka lampka mi się zaświeciła jest! Mam cię! Mam. <słyski> ona wtedy mieszkała w Wysokim Mazowieckim, więc to tam 22 km od Piryszewa i tak delikatnie mówi: Beata, ale po co ty masz jechać te? Prawda, e, ponad 50 kilometrów, jak możemy Sychar zrobić w Chodyszewie. No i rzeczywiście no, stało się tak, podłapała temat, gdzieś mówi, no dobra, ja się tam za, zainteresuję co i jak i ten Sycharek się pojawił. I po dzień dzisiejszy Beata rzeczywiście jest naszym liderem, bardzo fajnie gdzieś tam prowadzi e, tą wspólnotę ognisko-Sycharowskie, jest bardzo mocno zaangażowana, też ma to doświadczenie kroków, ponieważ sama przeszła warsztaty no i tak, pomimo tego, że to jest prawie ostatnia grupa, którą gdzieś tam zakładałem w Chodyszewie, a miała być pierwszą, więc też Pan Bóg mi tak pokazuje, że On ma swój plan. I to jest najważniejsze, żeby szukać woli Bożej, a nie swojej. Dlatego jeszcze raz na koniec powiem, wyrażę bardziej to moją wdzięczność Panu Bogu za to prowadzenie i to doświadczenie tych wspólnot, ponieważ wspólnot prowadzę dużo a też prowadzę fundację, właśnie fundację Pojednanie, która te wspólnoty różnego rodzaju ogarnia, jako właśnie pomoc rodzinie tak bardzo szeroko rozumianej, więc <śmiech> dziękuję Panu Bogu właśnie za to każde doświadczenie i za to, jak mnie przygotowywał do tego wszystkiego, co dzisiaj robię. Bo kiedyś tak patrzyłem na, na, na te wszystkie moje formacje, nieformacje, warsztaty, grupy i się tak zastanawiałem, po co mi to wszystko? Jeździłem do Krakowa na jakieś tam Prawda, szkołę formatorów, tam robiłem różnego rodzaju kursy i się tak zastanawiam, po co mi to? Przecież ja z tego w ogóle nie będę korzystał. I nagle się okazuje, że Pan Bóg to wszystko tak fajnie po poukładał jak puzzle. I nagle pojawił się piękny obraz. Po to to wszystko, że dzisiaj, kiedy prowadzę fundację, jeszcze bardzo nieudolnie, ale już mam bardzo konkretne narzędzia, które mogę wykorzystywać, i którymi mogę się dzielić. Już to nie jest chodzenie we mgle, ale rzeczywiście jest to szukanie woli Pana Boga. A Pan Bóg jest niesamowity w swoim działaniu i w tym prowadzeniu i w ukazywaniu, tak czego On ode mnie chce. A więc to jest taka moja droga sycharowsko-krokowa. Za którą Panu Bogu dziękuję, a resztę będziemy sobie mówić dalej w konferencjach. Myślę, że też gdzieś to takie dzielenie swoim doświadczeniem kroków i Sycharu gdzieś tam bardzo mocno wybrzmi. A na tym.